Ja za wariata Nowa Huta Kazimierzowskie jebać żydów Kurwa. Kurwa idę z chamalem na Kazimierzowskie, za bloku wyskoczyły nam kurwy żydowskie A tam chłopaki przypadkowo stali I widząc to wszystko, Żydom dojebali Żyd to frajer, Żyd, żyd to butz, Żyje po to, by go tuc Żyd to frajer, Żyd to butz, Żyje po to, by go I ja na koniec wam zarymuję Pierdolcie się wszystkie żydowskie chuje Żyd to frajer, w imieniu moim i bliskich. Jeba żydów wszystkich. Wisełka Kraków. Jeba Żydów.